Rozmawialiśmy o tym zwalczaniu chwastów, czy to dolistnie, czy to doglebowo. No, z reguły robimy to dolistnie, po prostu bierzemy, pryskamy, jednak doglebowo się okazuje, że jest to no, sposób lepszy, skuteczniejszy. Jak to wygląda w tych doświadczeniach, których wyniki Pan przedstawiał? Na pewno zabiegi doglebowe są o tyle pewniejsze i skuteczniejsze w rzepaku, ponieważ zabezpieczamy plantację od początku. Od początku siewu rzepaku, te substancje aktywne, które proponujemy, które są stosowane, one w dłuższym okresie czasu zabezpieczają plantację rzepaku przed kiełkowaniem chwastów. One mają działanie już od początku, tak naprawdę, więc z, zwalczają chwasty, które kiełkują w momencie zastosowania. Herbicydów, ale również są w stanie je zwalczyć później w okresie, nie wiem, dwóch, trzech tygodni po siebie wtedy, kiedy mamy problem z w wtórnym. Czy dotyczy to tylko uprawy rzepaku? Nie, aczkolwiek... Trzeba, trzeba, trzeba mocno rozgraniczyć jak gdyby skuteczność opcji doglebowych i nalistnych w zależności od różnych upraw, ponieważ mamy do czynienia z różnymi substancjami czynnymi w tych uprawach tak? I, i, i jak gdyby nie da się takiej prostej kalki przełożyć na zabiegi doglebowe w rzepaku, w i zbożach ozimy, ponieważ no, mamy do czynienia z innym charakterem działania z innym mechanizmem działania tych substancji czynnych i, i no, nie da się tego jeden, jeden do jeden tak, tak porównać Co w takim razie z suszą? Tak? No bo jeśli pryskamy to glebowo i gleba jest jest całkowicie sucha, tak jak to mhm. miało miejsce w zeszłym roku, no to przecież wiadomo, że woda z tej naszej substancji roboczej nam mhm. odparuje, substancja aktywna zostanie w niewielkiej ilości i co, będzie skuteczna czy nie będzie? Z tym zagadnieniem się jakby wiążą dwa czynniki, które są bardzo istotne przy zabiegu doglebowym. Pierwszym to jest jak ilość wody, którą substancja aktywna potrzebuje do pełnego działania. W rzepaku jest sytuacja taka, że e, czy to chlomazon, czy metazachor, one nie potrzebują tak dużej ilości wody do działania, żeby w pełni to swoje działanie i skuteczność pokazać, tak? w postaci zwalczonych fasów. To jest jeden element. Drugim elementem jest moment wykonywania zabiegu. Ponieważ że wiadomo, że wykonujemy zabieg w ciągu dnia, w słońcu, kiedy odparowanie jest w trymiga, tak, to skuteczność tego zabiegu będzie zdecydowanie niższa, bo w ogóle jej nawet nie będzie. To jest pierwszy element. Dlatego w takich przypadkach, przy takich warunkach pogodowych, warto zabiegi wykonywać najlepiej późnym wieczorem w nocy. Wtedy, kiedy wzrasta wilgotność. powietrza. Na nocną zmianę będziemy pracować? Dokładnie. Dokładnie. Znaczy, to jest metoda na suszę, tak? Taka może najtrywialniejsza, najprostsza, najdziwniejsza bardzo często, ale najskuteczniejsza, ponieważ najważniejszy jest moment zabiegu, chwila w którym ta ciecz pada na tą glebę i substancja aktywna się zawiązuje w kompleksie. Jeżeli jest sucho, mamy dzień, świeci słońce, no to ona odparuje. Tak? To dotyczy czy rzepaku, czy kukurydzy. Wykonując, wykonując zabieg wieczorem, w nocy, kiedy ta wilgotność wzrasta, substancja zawiąże się w glebie i jest problem dużo, dużo mniejszy, ponieważ te kilka godzin w nocy, przez które ona się zawiąże w glebie, wystarczy do tego, żeby później skutecznie działała przez dłuższy czas. No to może w większej ilości wody pryskać. To jest też, to jest też jak gdyby trzecia metoda, którą można, którą można wy wykorzystać i to, to też jest mądry sposób na to, że poprzez właśnie zwiększenie wydatku cieczy na hektar, i tą ilość wprowadzanej wody na jednostkę powierzchni zwiększać. To też jest możliwość, ale te dwa czynniki wcześniejsze, które wspomniałem, też jak gdyby są może niedecydujące, ale ważne w takim kompleksowym zwalczaniu chwastów przez, przez metodę glebową. Czyli połączyć te metody ze sobą można najprościej. Tak. no to jest na, łączenie kilku metod, sposobów jest zawsze naj, naj, najskuteczniejsze.